konsolowiec.pl z tej strony. Podcast numer 18. Witam Was Filip Cholewczyński, a wraz ze mną Tomasz Doktorski. Hej. Dawno niesłyszany, ale przez wszystkich uwielbiany Łukasz Frącz. Tak, to ja. Oraz Piotr Modzelewski, który jest, ale go nie ma. Jak to mnie nie ma? Hej o wszystkim. Ja tylko zawsze, zawsze grasz jak nagrywasz. Jak zwykle. No i dobrze. No właśnie. Czyli... Po co marnować czas? <śmiech> dobrze. Skoro <śmiech> można dobijać achievement albo trofea. Dobra, w takim razie będziemy kontynuować na początku naszą dyskusję, która wywiązała się w komentarzach do gry, do dema gry Zombie Panic in Wonderland. Tak więc będziemy się utrzymywać mniej więcej na tym poziomie, na którym dyskusja tam się rozpoczęła i rozgrzała do stanu czerwoności. Później porozmawiamy jeszcze na dwa tematy, tak, aż dwa tematy, dlatego że nie mamy dzisiaj za bardzo nic do zaoferowania wam pod względem gier. Dlatego, że po prostu wszystko możecie obecnie przeczytać na temat najnowszych gier, w które graliśmy i które dla was zrecenzowaliśmy. I e, możecie przesłuchać reviewcasty, możecie poczytać. Tak więc zapraszamy was bardzo serdecznie do tego i oczywiście do zostawiania komentarzy. Um, Okej, okay, dobra. W takim razie pomówmy o Wii, o hardkorowych grach na Wii i, i w ogóle jak to wszystko wygląda. Czyli ym, wywiązała się taka rozmowa w komentarzach na temat tego, że y, być może Wii jest tak postrzegane w Polsce, tak stereotypowo, że, że popierdółki są tylko na, na tą konsolę i że jest taka, no, no, no że to nie Xbox i że to nie PS3, bo nie ma polskiego y, oddziału Nintendo. Jak myślicie, czy, czy to ma jakiś wpływ, czy to ma duży wpływ na to, na, na to myślenie stereotypowe i w ogóle o pojęcie samo y, o konsoli? To Łukasz. Dla mnie y, ocenianie czegoś po tym, czy jest istnienie polskiego odziu, czy nie, to jest, no, nie chcę przeklinać, więc powiem, że to jest głupie. Bo co, co, co jest złe dlatego, że nie ma w Polsce Nintendo. No i a co mi to gówno obchodzi, czy jest, czy nie ma? Co, inaczej gram wtedy w grę? Na przykład grałem sobie w gta 4 i może w, w Polsce nie ma Rockstar Games. Jakoś już grało mi się fajnie chyba że jakby było no to grało mi się lepiej. Nie wiem jakie miałbym wtedy wrażenia. Nie ale chodzi wiesz tutaj o taki backup duży od konsoli. Czyli no, ja po dziś dzień mam znajomych którzy na przykład nie wiedzą czym jest Nintendo Wii. Ale jak powiem Xbox czy PlayStation 3 to od razu kajarzą z Microsoftem no, nie i Sony. Pierwszy Xbox też nie miał nie był oficjalnie w Polsce. Nie wiem nie był wspierany, a cieszył się w Polsce przynajmniej pod koniec życia bardzo dużą popularnością w naszym kraju. No, ale to raczej wynikało, tak. wynikało raczej z tego, że po prostu jakie były możliwości tego sprzętu i że można sobie było na nim siedzieć, na linuxie, bookien więc jeszcze robić. Właśnie, poza tym zauważył. Że, że, że, a też go nie było i też tam to był jakąś popularność, dlatego myślę, że Ui że, też idzie tą, tą, tą drogą, no. Ja do tej konsoli przynajmniej nic nie mam i tutaj bo to właśnie się nie podpisuje pod tym, co, co, co, co, co zostało w tych komentarzach na, na, napisane, dlatego zablokowałem te komentarze dalej. E, dobrze. E, totalitaryzm. Tak. Totalitaryzm. E, ale w takim razie powiedz Tomku, jaki jest z iPhone'em, bo, bo też, też tam rozwinęła się taka dyskusja na temat iPhone'a, że, że przecież iPhone też, znaczy, że Apple też olewa Polskę, więc więc e, iPhone powinien być dokładnie w takim samym stopniu ignorowany czy hejtowany jak Wii. Ale chyba tego, tego właśnie nie widzimy, prawda? No nie widzimy, bo, bo mimo, że na, na, na iPhone'a i na, na te pozostały iPady i na nie Wii i iPod'y i iPod Touch, Atachy są po pierdługowe te gry to myślę, że tutaj, bo to chyba się o, a się o to głównie rozchodzi, tu nie, już nie omawiamy tego, że to jest telefon, czy to jest otwarzyma mp 3 bo tam wiadomo, że na tych wszystkich sprzętach od, od Apla powstał ten, ten App Store tam jest pełno gier i, i większość się, się tych gier adubluje, także są popierdółki i jakąś tam popularność zdobyło, więc tutaj bym tak nie mówił, że, że, że Wii jest olewany, dlatego że, dlatego, że jest na nim że popierdły układy G, bo, bo to na pewno tak, tak nie jest. Są też tytuły, które na naprawdę w, wciągają i które człowiek po prostu chce zagrać. No. Okej, okay, ale spójrzmy teraz na to, na pryzmat tego. Oczywiście cały czas tutaj staram się opier opierać na tych komentarzach, bo wszystko takie staje się rozlazłe nieco. E, Wii ponoć miało być stworzone, czy no, jak Nintendo zresztą samo mówi, że było stworzone dla niedzielnych graczy, tak? czyli miało trafić w ten segment rynku, który do tej pory żadna konsola nie trafiła, czyli do tych ludzi, którzy nie grali na konsoli, czyli do większości dziewczyn, mimo iż teraz wiem, że, że teraz zacierają się te granice tak naprawdę, do osób starszych, do małych dzieci, które często na przykład no, nie mogą grać na konsoli, bo powiedzmy gry są zbyt brutalne, czy, czy po prostu zbyt nudne czasami dla nich. I, I w ten segment rynku Wii od samego początku celowało. I czy rzeczywiście przez to... Y skończyło się na tym, że, że ta konsola jest tylko dla tych ludzi, czy nie? Łukasz, jak, jak uważasz, że znaczy, jest no, jednak dla, dla, dla prawdziwych graczy też, czy, czy tylko cel, właśnie? Celowano dla... w ten y, segment rynku, ale też y, może na początku tak tego nie było, ale z biegiem czasu Nintendo zadbało o swoich hardkorowych fanów no i oni na pewno nie mają na co narzekać, a że hardkorowi gracze z Xboxa i PlayStation 3 nie, nie za bardzo y, siedzą w, czują temat Nintendo, to już inna sprawa. Według mnie problem leży w tym, że w Polsce dawno, dawno temu to PlayStation zaczęło królować, nie, na przykład, nie Nintendo 64, bo to były te czasy. To, to już było po erze tych Pegasusów wszystkich, ludzkich podróbek innych. Może gdyby w Polsce nie było tych Pegasusów, tylko byłby NES i ludzie by kojarzyli te wszystkie kontry, Mario czy inne te gierki z Pegasusów, z Nintendo, to zupełnie inaczej patrzyliby na ich pozostałe konsola. A tak to mówią sobie: O, no na Pegasusie były fajne gry, a Wiz się pałe. Bo tak, tak to teraz wygląda. Bo częściej ludzi, nie mówię tutaj już o graczach, tych, którzy siedzą w tym macie, tylko tak innych, oni w ogóle nie wiedzą, czym jest Nintendo. A grali na Pegasusie, grali w gry Nintendo, tyle że nie wiedzieli, czy to jest Nintendo, bo wiadomo, Rosjanie wykasowali wszystkie loga i nazwy ze, ze swoich gier, z tych swoich przeróbek. I to problem, że w świadomości polskich graczy, bo oni są wychowani na PlayStation, wychowani są na komputerach a Nintendo to jednak jest troszeczkę inny klimat. Ale ta świadomość wydaje mi się, że wychodzi też trochę z naszej sytuacji ekonomicznej, to znaczy zauważmy, że na zachodzie większość osób, która posiada jedną z dużych konsol, czy to PS3, czy to Xbox, znaczy mówię dużych w sensie gabarytowo oczywiście, nie żeby umniejszać Wii, ale zauważcie, że mają albo jedną z tych dużych konsol plus Wii, albo mają wszystkie konsole po prostu w domu, bo, bo ich stać na to, bo mają w naprawdę niskich cenach to wszystko i nie mają takich problemów finansowych, jak u nas, gdzie, gdzie nowe Wii kosztuje tyle, ile nowy Xbox, no, nie, nie oszukujmy się. No to kwestie finansowe to inna sprawa, to tutaj to kwestie finansowe nie mają, według mnie nie powinny przynajmniej mieć wpływu na naszą ocenę, bo. Nie no, oczywiście, ale chodzi mi o to, że, że wiesz, że zauważ, że na Zachodzie nie ma takiego hejtowania Wii. Tam większość osób lubi Wii, ale dodatkowo lubi też te, tak. I to jest te to, pozostałe mówię, konsole. Świadomości, bo oni przeżyli na no, ten wielki kryzys gier wideo i właśnie oni, i oni dostali tego nesa a w 85 -tym. Oni się zakochali w konsolach i wtedy właśnie konsole weszły na rynek. Konsole zdobyły popularność i rynek wygląda tak, jak teraz wygląda właśnie dzięki Nintendo. A w Polsce tego nie było. W Polsce weszło PlayStation i to PlayStation wychowało gracza, a nie tak jak na zachodzie Nintendo. I tu leży problem. Zgodzicie się z tym, Piotrek? To znaczy, no, jeżeli, jeżeli chodzi o samo Wii, to jeszcze wracając do tego tematu, że po prostu Nintendo wykreowało taki wizerunek, że jest to konsola dla niedzielnych graczy i moim zdaniem dalej się po prostu tego trzymają, ponieważ ostatnio klikając po kanałach trafiłem na MTV, gdzie Wii było reklamowane przez panią Helen Mirren, nie wiem, czy kojarzycie, czy nie kojarzycie, w każdym razie to jest... Właśnie ona, ona występuje w tych reklamach wino no i wybaczcie, ale w momencie, kiedy po prostu taki standardowy powiedzmy to na klika po kanałach i widzi Black Opsa, pod którym jest logo PS3, jest pełno wybuchów, ganiania z bronią, no to automatycznie sięga on, sięga on po prostu PS3 po Xboxa i tutaj chodzi też o line-up, że... Black no Ops i, też jest na Wii. Nie, no okej, okay, dobra, tylko że wiesz, tylko że akurat kwestia, kwestia graficzna tutaj i tego, co jest ukazywane w mediach, no bo na przykład nie widziałem żadnej reklamy Need for Speed'a na Wii, że na PS3 i na Xbox'a owszem były, natomiast na Wii no średnio. Ale po prostu... z reklamami tutaj bym, no, przynajmniej, nie gadałbym, bo Call of Duty na Wii się sprzedaje w miarę dobrze. Jak na to znaczy... właśnie te hardkorowe gry, nie od nich, to, znaczy, że... to sprzedaż Call of Duty jest bardzo wysoka. Ja po prostu mówię o, ja to, o tym, co widzę, jak co widzę, co może takich nastolatów jest no, na poziomie odpowiednim. To znaczy ja po prostu mówię o tym, o tym, co, co, co widzę w mediach jakby i no, trochę, trochę mi razi to, że konsole te od Sonet od Microsoftu dostają te swoje reklamy, natomiast Wii u nas praktycznie obecnie jest zerowa, no, ale to też się wiąże z tym, że nie mamy oddziału i tak dalej i tak dalej, ale sam line up konsoli mi się wydaje, że jest po prostu zrobiony w taki sposób, że owszem są gry dla hardkorowców, ale to są gry dla ludzi, którzy się wychowali razem z Nintendo. I po prostu no, ich to pociąga, natomiast mnie kompletnie to, to nie kręci. No i tak, ale te, te, te takie próby po prostu w postaci tego nowego The Conduit, który wyszedł na przykład jakoś kompletnie mi nie przekonują do tego sprzętu, a z racji tego, że no, ja się przyznaję, że się wychowałem na PlayStation no, i wcześniej na Atari 2600, które też nie jest zbytnie powiązane z Nintendo. No to po prostu mnie kompletnie to nie pociąga. No to właśnie o tym mówiłem, że zachodni gracze po prostu się wychowali na Nintendo i oni mają. Czułem jakieś centimetry. Mają ten ja, Ale on konduje. Tak, bo oni są na tym wychowani, oni to znają, im się to podoba, że Polacy właśnie nie mieli okazji tego poznać, bo oni nie przeżyli, nie przeżyli tych wszystkich NESów, NES wojny z tego na przykład nie przeżyli, tylko grali w ruskie Pegasusy. I to w tym leży, według mnie, problem. Od innej strony zacznę, Filipie miałeś i czemu sprzedałeś i powiedz nam. Eee, sprzedałem mu z tego powodu, że po prostu zagrałem w te tytuły, w których chciałem zagrać, w których chciałem sprawdzić i okazało się, że wszystkie tytu, te tytuły mnie zawiodły oprócz Resident Evil. Sześciusieńkie co do jednego, które chciałem sprawdzić, wszystkie. A, Jeżeli nie chcecie... Metroid'a albo... Nie wiem, tak, sprawdziłem Metroid'a. Sprawdziłem Metroida, sprawdziłem Zelda, sprawdziłem Mario. Wszystkie mnie zawiodły, żadna z tych gier nie przekonała mnie do siebie na dłużej. Przy Super Smash Bros. doszedłem do końca, tam oczywiście no, można kończyć tą grę kilkadziesiąt tysięcy razy. Tam przeszedłem ją za 2-3 razy i znudziłem się. Nie było to dla mnie fajne, Mario był ciekawy, ale nudny i zbyt cukierkowy dla mnie. Eee, jakoś tak no, po prostu nudziłem się przy tej konsoli poza tym chciałem mieć konsolę w, przy której chciałbym pograć ze znajomymi a większość moich znajomych no okej, okay, na początku wielka fascynacja o boże kontroler ruchu i tak dalej ale okazuje się, że po dwóch, trzech odpaleniach konsoli czy po dwóch, trzech spotkaniach nie mieliśmy już w co grać dlatego, że nikt nie chciał powracać do tych tytułów e, które im tam pokazywałem już nawet Sport champions nie było takie fajne na sport, tak? Nie, Boże, to ja na Wii Sports, Jezus Maria, Sports Champions. Ale w Brawla grałeś, w multiplayerze? Tak, grałem i szczerze nikomu się nie podobało. W większości oczywiście od razu tutaj podkreślam, grałem z osobami, które nie są na bieżąco z konsolami, które po prostu nie mają jakiejś takiej styczności. No bo nie są hardkorowcami, a to jest dla hardkorowców. O, na przykład, no dobrze, no tutaj powiedzmy, że mogę się zgodzić, jeżeli o to chodzi, bo rzeczywiście nie miałem ani jednej osoby, która mogłaby jakoś dorównać mi poziomem w Super Smash Bros. No co prawda w nie wszyscy mnie tam mietli, więc, więc szybko tam wydarowałem to, ale nie, ale mówię całkiem serio, po prostu, że chodzi głównie o to, że, że tutaj nie było zbytniej zabawy, bo, bo oni nie wiedzieli, jak się poruszać i tak dalej, i tak dalej. I chcieli po prostu jakąś łatwą grę, czyli Wii Sports, a przy Wii Sports, jak to wiadomo, no ze dwa, trzy razy puściliśmy sobie i już nikt nie chciał grać, bo no już to było są tego. To kasu, kasuale i kasualowe gierki. Oni wiadomo, muszą mieć dużo tych gierek kasualowych, bo im się szybko odnudzą. No właśnie, a, a wiemy dobrze o tym, że problem w, w Polsce jest związany z, z sceną gier na Wii. więc. No nie oszukujmy się, nie, nie miałem pieniędzy, żeby kupować milion różnych tych tych pomniejszych gier typu Party i tak dalej, czy Cooking Mama, żeby, żeby z kimś z moich znajomych sobie pogotować razem. Na u nas to u nas są bardzo popularne wymiany gier za 30 zł, więc to myślę, że nie, że nie jest taki ten problem, żeby sobie kupić gier, ale, ale, wymieniać. No dobrze Tomku, ale kiedy ja miałem konsolę, 3 lata temu kupiłem ją i, i miałem ją przez dwa lata. Więc wtedy nie było to też tak wielce rozwinięte. Poza tym... Nie, y, ja nie mi to mówić, bo, bo, bo, bo, bo u nas rynek, raczej, jeśli chodzi o sklepach, ta wymiana gier jest po prostu od dawna. I tutaj nie ma... Tam... Ale z Wii nigdy nie było tak, nigdy nie było tak jak z Xboxem i PS3, Tomku. Było. No nie wiem w jakich sklepach, no ale to, to już po... W Warszawie na jedyne miejsce, tutaj. No ja na giełdę nie, nie jeżdżę akurat w w Warszawie. Naprawdę... Tylko... Naprawdę jest tytułów na Wii na, na, na, można wymieniać i na, jest, a było świetnie. Ja, to... no ale tak czy siak ja sam zresztą oprócz, oprócz tego, że bo oczywiście po sklepach tylko jeździłem, a w sklepach już kilka razy mnie próbowano oszukać i, i, i troszeczkę się na tym przejechałem, ale e, ja poza tym tak trochę nie ufałem też temu i nie wiedziałem... Co no wiesz, Jak miałbym wymienić, jeżeli w mojej kolekcji gier miałem na przykład Rezydenta 4, Zeldę, powiedzmy Metroida i coś tam jeszcze? Tak przykładowo, już nie pamiętam, miałem sporo tych gier, ale tego typu produkcje, i co później mam na przykład Zeldę wymienić na Cooking Mama, no to też. W ogóle ale co było... do Cooking Mama? A czemu na przykład nie wymieniliśmy Zeldy na Super Paper Mario? Dlatego, że ci ludzie po prostu się nudzili przy tych grach, zrozum. No. Ale ci... Super ale nie jest grą multiplayerową, więc... Ale, mówię, ale teraz akurat Tomek, jak, jak poruszył ten temat, jak powiedziałem, że, że drogie są te gry, te gry typu party nawet, kosztują e, spore pieniądze. Teraz pewnie już mniejsze, ale, ale wtedy całkiem, całkiem sporo kosztowały to żeby móc grać ze swoimi znajomymi, z którymi gram dosyć często, to nie opłacałoby się w ogóle jakby kupować tych gier. I tak jak mówię, no jeżeli miałbym wymieniać, no to jak, po co miałbym wymieniać tą Zeldę na, na, na jakąś taką grę właśnie, którą chciałbym zagrać tego typu. To tak akurat rzucam od siebie taki przykład oczywiście. Dla, ja tu, dlaczego ja pożegnałem się z mi? Ja tu właśnie dochodzę z takiego wniosku, że ty na, na, mówisz o Wii, że jest właśnie takie m, dla kasuali, ale sam tę kasualę kupiłeś jako w kasualowych e, celach i chciałeś ją kasualowić dalej. Nie, właśnie nie. Wie. Przecież właśnie tutaj się przygotowałem troszkę do tej, do tej rozmowy. Wiedziałem, że poruszycie kwestię cen. Bo wspom wspominaliście już Nintendo 64. Mam gazetkę z... z, z 98 roku, gdzie reklamuje się pewien e, duży sklep z grami i tutaj mamy e, w Mario 64 za 369 zł. Wow. Także, bo, jeśli chodzi o gry na, na Nintendo, to one były zawsze w takich cenach naszym kraju, bo jak już wspominaliśmy, nie ma u nas w Polsce oficjalnej, oficjalnego kanału dystrybucji. No właśnie. Ale wracając do tego, co Łukasz powiedziałeś, nie, ja chciałem kupić konsolę, dlatego że po pierwsze, to jest mój, to był mój wielki powrót do konsol od czasów, wow, Atari. Nie posiadałem ani PlayStation 2, ani PlayStation 1, ani Xbox, więc nie byłem w ogóle w żadnym kierunku jakby skierowany, bo byłem graczem PC-owym przez od czasów Atari i kupiłem z tej nowej, z, tej, z tych nowych konsol, z tej nowej generacji konsol, kupiłem właśnie Wii bo pomyślałem, że będzie super, bo to poruszanie się, że po prostu było to dla mnie takie rewolucyjne i było to takie, no, po prostu cały świat y, ma manie na, na punkcie tego, to ja też to muszę mieć. No i kupiłem to i strasznie się zawiodłem, bo wszyscy zaczę zaczęli mi polecać, zacząłem pisać na forum, w jakie gry powinienem zagrać, to wszyscy mi rzucają tą Zeldę, tego Metroida, to Mario i tak dalej. I zacząłem grać w te tytuły i dopiero przy Resident Evil 4 zacząłem się naprawdę bawić, tak, tak mówię, po prostu swoje e, odczucia, jakie miałem. Bo przy tych grach naprawdę się nie bawiłem. Dla mnie Zelda to była katorga. Ja przechodziłem tą grę, żeby po prostu poznać jej koniec i żeby przejść do końca i żeby później móc rozmawiać z ludźmi na temat, e, na temat tej gry. Ale to naprawdę to była... To dla... 3, to 3. To Mi zasadzie nie to, pasowało to, w metodzie to, 3, bo dla mnie na przykład to otwieranie tych, tych, tych, tych, a tych zamków, y, wyko wykonując te, te wszystkie gesty, to, to, to dla mnie było bardzo fajne. Nie no okej, okay, no wykonywanie tego było fajne, strzelanie też, ale dla mnie, e, szczerze, Metroid był, był taki jak Halo, By, był dla mnie zbyt kolorowy jak na takie uniwersum science fiction. Ja wolę takie nieco cięższe klimaty, wolę takiego mass effecta na przykład, jeżeli chodzi o science fiction, niż, niż metroida, gdzie mam bardzo ładną blondyneczkę, która jest ubrana w kombinezon. Akurat to jest fajne, że... A o metroidzie chodzi przecież to? Ale Ja wiem o tym, ale chodzi mi po prostu o to, że, że ta paleta barw była dla mnie za duża tam, po prostu. I odrzuciło mnie to. W ogóle mi nie podobało mi się to. Nie podobało mi się to, że ona zamiast ręki ma, ma działo. Nie lubię tego, lubię jak postać ma dwie ręce i nawet grając w pierwszego ja, asesinwa. Ta bardzo... dziwne... e, właśnie tutaj nie. tak gadasz o dupie Mary, tak naprawdę tak co ja bym powiedział, że mi się nie podoba Uncharted, bo kodycz nosi. No ale nie bierko, ale ty, co? ja wolę jak noszą czarną Kaszuki. To jest za to robota. tam jest w ogóle, więc tamten. No właśnie, w a jeszcze w Uncharted 2, przecież mamy pociągi, helikoptery tam z tyle kolorów, że ja aż. Nie, ale ja dlaczego masz do mnie pretensje? Zapytaliście mnie, dlaczego nie, nie spodobał mi się Metroid. Powiedziałem wam, dlaczego mi się nie podoba Metroid. No to, no to właśnie kontynuujemy tę rozmowę i skoro ci nie podoba Metroid, bo był za kolorowy, to powiedz, czemu ci się podobał Uncharted? również jest, jest kolorowy i, te, i, i działa w HD, więc tych kolory jest tam jeszcze więcej i są wyraźniejsze. Ale to nie chodzi, podejrzewam, o kolory, tylko chodzi po prostu o to, jaki jest klimat i paleta barw jest od tego uzależniona. Mass Effect miał przynajmniej dwójka. Z założenia ma być brudny i ciemny i to może pociągać. Natomiast no nie wiem, ja w Metroidę nie grałem, także trudno jest mi się wypowiadać. Ale z Metroid, tego co... Klimat na pewno nie jest kolorowy. Tak jak tutaj Filip mówi o tym, że paleta barw jest kolorowa. Klimat na pewno nie jest kolorowy. To ja już nie wiem. A poza na przykład Pirate Homeworld w Metroidzie Prime 3. Na pewno nie wiem gdzie ty tam doszedłeś w ogóle do przecież ukończyłeś Metroida Prime 3. Ukończyłem. Tak. Byłeś w Pirate Home? i gdzie ty tam widziałeś dużo kolorków? No, ale trochę nie rozumiesz o co mi chodzi. Chodzi mi głównie o to, że po prostu nie lubię na przykład grać w postaci, która od góry do dołu jest cała czerwona. E, wokół mam wszędzie jakieś dziwne kolory i na przykład postacie. Te, ci łowcy nagród, tak? Którzy byli na placu. E, jak Gracz, widzę lesia, który zaczyna lecieć i zaczyna slajdować po wytwarzanym przez siebie w powietrzu e, lodzie. Było dla mnie co najmniej dziwne. No, dziw, mnie, dziwne nie jest w Mass to, że sobie latasz statkiem po kosmosie i się przenosisz. Jezus Maria! Z... No, nie wiem, czy w Science Fiction ma być dla mnie dziwne to latanie statkiem, no ale... Ale no to tutaj, dlatego Science Fiction dziwne nie jest to, że ktoś sobie y, śmiga deską po swoich stworzonych przez siebie, czy tych. Ale pana opieściła, no, no. że już nie... Jakoś tak, nie, nie wiem, tak... No okej, okay, no ale nie, to nice. bez sensu. Bez sensu trochę rozmowa, dlatego, że idziemy teraz w kierunku tego, w, w, w, w, w którym nie chcieliśmy iść, czyli po prostu subiektywna opinia każdego z nas na temat gier. No, no, bo, możemy, możemy ja... nie dobrze rozmawiać o Gears of War, dlaczego Gears of War jest fajny to jedni powiedzą, bo jest dużo krwi a inni powiedzą, że nie lubią więc jest... kolorów. no więc bez ale... sensu po prostu zapytaliście mnie, dlaczego mi się nie podobał Metroid, to mówię wam po prostu, jakie są moje odczucia z Metroida i tak ja widzę Metroida tak go widziałem jak grałem i nie spodobał mi się i w ogóle mnie nie wciągnął nie miał dla mnie klimatu który bym nie mógł wciągnąć w świat tej gry, tak żebym chciał ją nawet poznawać później po, po przejściu jej. Ja już zacząłem mieć poważne obawy co do twojego stanu zdrowia chyba, bo to jest dla mnie dziwne, Ale... że to ktoś, kurde, wszyscy mu polecają kilka gier, a komuś się żadna z nich nie podoba. Ty masz jakieś uprzedzenia? Nie, właśnie nie miałem żadnych uprzedzeń. Tak jak ci mówię, od samego początku uważałem, że Wii to jest coś fantastycznego. Ale miałeś uprzedzenia grając z te gry, bo to to kolorki ci nie podbaje. Tu, że postać nie ma ręki, tylko ma ten pistolet, ten broń ma sobie w ręce, no kurde, bez przysady. No nie no, ale tak jak ci mówię, no, byłem przez cały czas e, wychowany na PC i grałem we wszystkie te shootery. Właśnie, po... Ale PC PC to są dopiero bardziej ten w kierunku i z Boxa i PlayStation. To jest in, inny klimat i wychowując na PC, w zasadzie nie wyleśnie, że kogoś też się wychował na PlayStation. No ale to teraz super, no, wejdźmy teraz w stereotypy i powiedzmy, że człowiek, który chodził do kościoła przez całe swoje życie będzie później leżeć pod krzyżem przed pałacem prezydenckim i krzyczeć gdzieś skrzyż, no. Nie. No tak, bo to jest dokładnie wchodzenie w takie stereotypy, w tej Proszę cię, Łukasz, no nie wchodźmy w coś takiego, no bo to, to jest takie szufladkowanie ludzi. Mówię ci, uważałem, że Wii jest rewolucją i od samego początku podchodziłem do tej konsoli jako coś fenomenalnego i po prostu jako takie moje bóstwo, bo pierwsza konsola od czasów Atari, która u mnie w domu gościła i myślałem, że będzie super i na początku było super, tylko że było super dla mnie na przykład przy Wii Sports i, i przy Wii Play na przykład. Przy tym było dla mnie super. Przy deblobie było dla mnie na przykład super jeszcze ale te gry w ogóle, o, o których wspomniałem, nie trafiły do mnie. Te flagowe tytuły Nintendo w ogóle do mnie nie trafiły. Ani klimatem, ani rozgrywką. Żadna z tych gier. Czyli po, po prostu nie nadajesz się do, do Wii, jeżeli nie, nie czujesz Nintendo, bo to jest konsola dla casual i dla fanów Nintendo. I dlatego je a... sprzedałem, no. Właśnie, ale czy to, że nie jesteś fanem Nintendo, sprawia, że Wii jest głupie, czyli co? Nintendo są głupi, bo lubią głupią konsolę? Nie, nigdy nie powiedziałem, że fani Nintendo są głupi i mają głupią konsolę, po prostu uważam, że tytuły te nie są jakby porównywalne z tytułami, które są na Xboxe i PS3. I nie mówię tutaj o ich, nie wiem, ekskluzywności, czy o tym, ile tytułów flagowych jest super, hiper, duper i tak dalej, a, a które nie, tylko po prostu jakby Klimatem mi nie podchodzą, a polityka Nintendo mi się bardzo nie spodobała to, co zrobili. Bo przy GameCube jakoś potrafili wykrzesać z siebie dużo, dużo, dużo fajnych gier oprócz flagowych tytułów, a przy tej konsoli oprócz flagowych tytułów mamy tylko te gry typu Party. No tutaj no niestety zmienili trochę poli politykę. No właśnie, Ale mamy te takowe, że... które te... trzymają tak samo wysoki poziom. Więc ja nie wiem. Ja raczej wysoki poziom tylko flagowych tytułów. Reszta tytułów, która wychodzi, już nie trzyma tego poziomu. Ale mnie nie interesuje, jaki poziom mają kolejne partie, kolejna Cooking Palace, tak? Więc pewnie będę grał, więc co mnie to obchodzi? No dobrze, ale chciałbym nie miałeś tego problemu, bo nie miałeś tych tytułów. Nie miałem, bo ja mam tylko flagowe hity i mi się bardzo podobają ja i zostały je na równi z wielkimi hitami z pozostałych końców. Okej, okay. panowie, co wy na ten temat? Ja myślę, że ta rozmowa idzie na, na zupełnie inny temat, bo, bo tutaj myślę, że, że Kaliemu i, i wszystkim innym chodzi, chodziło o to, czemu, czemu wyśmiewamy Wii i czemu mówimy, że, że, że, że to jest klapowa ta konsola. Dobrze, w takim razie yy, Tom, jak ja rozumiem oczywiście, że Ty nie wyśmiewasz ty jesteś za Ja miałem Wii, no nie? Znaczy to nie można mówić, że ktoś jest za, a ktoś jest przeciw. Po prostu, no a to jest tak samo konsola jak każda inna i na nią się pojawiają dobre gry i, i słabe gry. Po prostu miałem sprzedałem dlatego, że nie podobało mi się to w jaki sposób jest on rozwiązany multiplayer, ale, ale sprzedając ją nie sprzedawałem ją, z, z myślą, że to jest crap i nie kupię jej nigdy więcej, bo bo ją w tym momencie przed wyjściem Super Mario Galaxy i tam jeszcze kilku innych gier. ją z myślą taką, że jeszcze ją kiedyś może kupię. Dla mnie to jest konsola, jak każda inna, ma, ma swoje lepsze i gorsze gry. Także, także to tak jak, jak na każdej innej konsoli. Ja nie uważam, że to, że to jest jak, jakiś wybitny kraw. I, I stawiam na, na równi z Xboxem i, z, boksem, i z, z PS3. Jeśli o, o mnie chodzi. To, to, to już tak wyraziłem swoje żale. Okej, okay. Piotrek. To znaczy, no nie wiem, jakoś, jakoś mi się wydaje, że wszystko się właśnie rozbije. O no, line-up. I mi osobiście Wii kompletnie nie podchodzi z tego powodu się z niego śmieję. no Po prostu może jest coś, czego nie rozumiem i to nie wiem, to jest jakiś mechanizm defensywny, bukiel, wie co jeszcze weźmy w psychologii i tak dalej. Ale no, Wii jako takie do mnie kompletnie nie trafia i nie jest dla mnie konsolą do gier. No, nie dla mnie, w tym sensie mówię. Tak. Okej, okay. dobrze. Wydaje mi się, że ja już tyle się naprodukowałem, że wszyscy rozumieją, że po prostu ja nie lubię polityki obecnej Nintendo i, i też dla mnie nie to. Też do mnie to nie trafiło. Tak? No, Możemy zakończyć. Trzeba śmiać z tej konsoli. Także tutaj może jakieś oświadczenie, że już się nie będziemy śmiać albo coś w tym stylu, nie wiem. Tak, do następnego shortcastu nie będziemy się śmiać. <laughs> no, bo ja się będę śmiać i po prostu z jak będę recenzować Retro City Rampage z WiiWare. I wtedy powiem, że ha, na, i tego tak staw, Arcade nie ma takiej fajnej gry. To <sighs> so, PlayStation jest słone. Dobrze. Stay tuned. Stay tuned. No dobra, to zakończyliśmy ten bardzo kontrowersyjny temat. Przechodzimy w takim razie do następnego tematu naszej, naszego podcastu głównego i porozmawiamy o wielkich hype'ach na gry w tym roku i ewentualnie jeszcze w zeszłym roku, które były wielce promowane, które miały być hitami na miarę wszechczasów i na miarę dekady. A skończyło się najczęściej słabymi recenzjami, wielkimi zawodami graczy, płaczem, żalem i Tomku. Jakie tytuły mniej więcej ty mógłbyś wymienić, które tak pamiętasz, które ciebie na przykład zawiodły, w które grałeś i, i które nie spełniło oczekiwań i które też na świecie nie spełniły oczekiwań. Znaczy problem jest w tym, że jak z tych gier, które, które, które tutaj sobie wypisałem, mam, nie grałem w nie, w nie wszystkie, także tutaj nie mogę się opierać tylko na, na, na, na swoich odczuciach, oczu ale też odczuciach takich z recenzji, z, z tego, co opisały o, ser o serwisy czy, czy, czy, czy, czy, czy pasagrowa. Pierwszym takim tytułem jest Bioshock 2, który, który był zapowiadany oficjalnie na, na, na niego czekali, a po wydaniu okazało się, że to jednak nie jest to samo i odkrywanie tego raptu już, już, już nie jest to samo, że, że, że to jest taki bardziej DLC niż, niż pełna prawda e, część. Nie wiem, co. To znaczy Czy tutaj? Powiedziałeś właśnie, że to nie jest już to samo, że to nie jest to samo, co w jedynce te odkrywanie Rapture. Mi się wydaje, że to właśnie było dokładnie to samo i to tą grę zabiło. Bo ja w momencie, kiedy odpaliłem dwójkę, to w momencie, kiedy odpaliłem, kupiłem sobie kolekcjonerkę dwójki, bo stwierdziłem, że po prostu jedynka jest świetna, o to wypadało mieć kolekcjonerkę dwójki, i po tym jak odpaliłem grę i w pierwszych słowach się zorientowałem, że oni przekopiowali tak naprawdę błąd z jedynki w postaci tego fowa, czyli tutaj już sam engine, tak? Ale to właśnie pomyślałem, że coś już jest nie tak, w momencie, kiedy po prostu tego zupełnie nie poprawili, zrobili to na odwal się. I później im głębiej w tę grę wnikałem, tym mniej mi się ona podobała i przyznam się szczerze, że do tej pory jej nie przyszedłem do końca. Ona gdzieś tam na którymś rozdziale po prostu się dla mnie skończyła, odłożyłem ją na półkę i tak leży odłogiem. Także Bajuszok 2 jako taki po prostu mnie zawiódł. A Multiplayer jest, sprawdzałeś, jak tam się sprawdza? To znaczy, no jest, jest, To znaczy jest, jest to ciekawy element na pewno, jest to ciekawy dodatek ale już wiele razy mówiłem, że po prostu mnie multiplayer jako taki nie obchodzi i dla mnie on był zbędny, dorzucony, bo ja się w jedynce świetnie bawiłem na singlu i naprawdę nie potrzebowałem niczego więcej, a to było dla mnie dopchnięte butem. No, ktoś jeszcze grał tutaj z, z, z obecnych? Ja grałem w jedynkę i w dwójkę i nie lubię serii Bioshock i tylko Bioshock Infinite zrobił na mnie wrażenie, więc na razie czekam tylko na tą część serii. Reszty nie przeszedłem, ale w ogóle mnie nie wciągnęła, żeby nawet dochodzić do końca. Więc się nie wypowiem po prostu, bo dla mnie obydwie gry są słabsze. Co w co, co, osobie o Bioshocku 2? Znaczy powiem tyle, że Bioshock 2 wydawał mi się dużo mniej interesujący niż Bioshock 1, który jakoś mnie zaciekawił, bo pode mnie zakupiłem pełną wersję, więc, więc w jakiś sposób tym klimatem jakoś mnie wciągnął, ale później sama rozgrywka już stała się dla mnie zbyt monotonna, żeby, żeby na dłużej nie zaczynać. No, To więc... potwierdza to, co pisali i co, i co mówili inni, że to jednak nie jest taki tytuł, który, który był promowany na, na coś wielkiego, a potem wyszło i, i był zawód. bo Wszyscy spodziewali się czegoś innego. Kolejnym takim tytułem, myślę, jest tu już naprawdę twórcy mogli się bardziej przyłożyć, bo haj był przeglądny, Mafia 2. Tutaj ktoś z nas grał? Może coś powiedzieć? Grałem. <śmiech> ja grałem i Potwornie się zawiodłem. Jedynka jest jedną z najfajniejszych gier, w które grałem, ale dwójka to, cóż, staram się zapomnieć i tak jak nie, nie wliczam do kanonu Gwiezdnych Wojen Force Unleashed, tak nie wliczam do kanonu Mafii, Mafii 2. <grych> no oczywiście trochę nad wyraz powiedziałem, ale straszna gra, naprawdę jest potwornie zbugowana, ma okropną grafikę i twórcy gry zatrzymali się chyba te 10 lat temu, kiedy zaczęli pracę nad nią i... I, i widać to wszystko, bo wszystko jest zrobione tak, jakby cała gra miała wyjść jeszcze w latach, na początku roku 2000, a nie w 2010. Zabolało. Znaczy Mafia 2 była promowana jak, jak taki wielki konkurent dla, dla serii GTA. Oczekiwania było, były, były wielkie i, i tutaj nie zostały spełnione. Także, także dla mnie ta gra nawet przegrywa przy, przy, przy Ojcu Wczesnym 2, jeśli ktoś to. No, Ojciec Chrzestny 2, to też powiem, że, że tutaj jakoś bardziej bardziej mi się spodobał. No, dokładnie. Tak tutaj, tutaj akurat twórcy się nie, nie popisali. No i kolejna gra, która można uznać za, za, za jakieś takie, nie wiem, rozczarowanie 2010 roku, czyli Alien vs Predator. Znowu nie grałem, ktoś się wypowie? Ktoś grał? No, ja tak... Znaczy, zahaczyłem. Nie powiem, że, że grałem długo, ale liznąłem jakieś, nie, nie wiem, 15-20 minut. Grałem w tego Alien vs Predator 2 bodajże. To była chyba ta gra, która zrobiła na mnie takie ogromne wrażenie. I ta gra, no tamta gra chyba jest z 96, 7 8 coś takiego, te klimaty. Czy dwutysięczny nawet, no nieważne. Tak czy się jak ten najnowszy Alien vs Predator jest beznadziejny po prostu. Ma głupią, brzydką grafikę i no, jest potwornie zbagowane. strasznie. Taki, taki bug na bagu. Ciała, które zaczynają przenikać, eee, jakieś tam krew, która bryzga na ciebie, a nie w drugą stronę. Jakieś takie... Nie wiem, no, dziwacznie to wszystko wyglądało i jakiś taki zbyt wielki chaos został wprowadzony, żeby, żeby ta gra jakoś mogła czymś ur uraczyć A co mnie nie zachęciło już samo demo, które zostało w, wypuszczone, demo multiplayer, z którym no, po prostu nie dało się, się połączyć, nie, nie dało się pograć. To już po prostu był był i powiedziałem, że, że no ja dziękuję bardzo za, za grę, tutaj już w obdamie można, można po prostu zwątpić. Z, z, z no i dobra. Dla niektórych rozczarowaniem był nowy Sprinter Cell Conviction. Tutaj też się nie wypowiem, bo, bo Xboxa nie posiadam jeszcze. Także ktoś może coś liznął? Piotrze. Ja no. liznąłem Demko. No i jak tam na podstawie demka? To znaczy, tak prawdę powiedziawszy, jakoś niekoniecznie mnie to ruszyło, ale już sama prezentacja, którą mogliśmy zobaczyć na różnych targach w momencie, kiedy po prostu sam Fisher wlatywał do pokoju z shotgunem wywalając się przez drzwi, to stwierdziłem, że przykro mi, ale to nie jest ta sama gra. Bo dla mnie istotą z Intersela było właśnie takie przenikanie się po cieniach. Co prawda ten wskaźnik był kretyński, który był w starych odsłonach, że jestem w cieniu, nikt mnie nie widzi, a jak się wysunę kawałek dalej, to widzą mnie niektórzy tylko wybrani. Natomiast no, to, to, co po prostu pokazał Conviction mnie kompletnie zawiodło. Że to, ja powiem... to już... No, no, no, mów, mów. Pietrze. Nie, po prostu chciałem jeszcze, jeszcze dorzucić, że no, to, to nie jest to, czego się spodziewałem i liczyłem, że jednak pójdą w tym samym kierunku, w którym szli do tej pory. To właśnie ja tak powiem, że akurat ja miałem takie bardzo pozytywne wrażenie z najnowszym Spintercelem, dlatego że uważam, że taki bardzo fajny reboot serii. Eee, seria wydaje mi się, jeżeli by wyszła po Chaos Theory, jakby wyszła jeszcze kolejna część, w której jeszcze bardziej się skradamy, i ten wskaźnik jest jeszcze bardziej jakoś zrobiony właśnie tak, jak mówisz, Piotrze, że, że siedzę w cieniu, to nikt mnie nie widzi, co było absurdalne czasami. Mimo iż oczywiście sama gra była genialna, to wydaje mi się, że jakoś Conviction chyba no, cała seria potrzebowała tego, potrzebowała czegoś świeżego. Być może wyskoczyli z, z czymś zbyt rewolucyjnym i, i zbyt takim, no, facet, który przez całe życie siedzi w cieniu i który po cichu rozwala kolesi, nagle wyskakuje i bawi się w Maxa Payne'a i zaczyna wszystkich rozwalać. To było dziwne, ale mi osobiście się spodobało. Trochę gra była zbyt prosta w, w samym w samej gameplayu, ale wydaje mi się, że no nie wiem. dla mnie było bardzo ciekawe i było tak bardzo fajnie filmowo przedstawione wszystko, więc dla mnie, dla mnie na plus ten nowy Spinter właśnie znaczy Właśnie dla innych ten, ten, ten, ten reboot serii właśnie był ten, dlatego to mówili, że, że, że to jest jednak nie to, co ten stary Spinter Także ten, ten, ten no, a ten nowy, nowy, nowy Spinter Cell nie każdemu przypadł do, do, do gustu. I cóż, kolejna gra Betkompany Company 2. Tutaj już myślę, że tak jak w przypadku Spinter Sella, może niektórzy się spodziewali czegoś innego, bo również, mimo że recenzje są, są całkiem niezłe, to, to, to no przynajmniej mi gra się nie podobała. No właśnie, ale Tomku, powiedz, dlaczego tobie się nie podobała, bo no, mnie osobiście po prostu jakoś nie zachwyciła, ale była całkiem fajna. Znaczy, no, no spodziewałem się czego, no, no, no może cudu, no, bo była reklamowana jako, jako coś, coś wielkiego. Pierwsza część też w sumie mi tak trochę, nie Wyszło, ale dało się w to pograć. Druga część, znaczy myślę to, że to jest takie właśnie syndrom tych drugich części, że one są strasznie podobne do, do, do jedynek. Także tutaj jakoś po prostu, gdyby to wyszło w formie DLC, to, to jakoś tak bym się nie, nie zdziwił za bardzo. A ale to... powiedz, czy sprawdziłeś multiplayer w jednym i w drugim? Bo wiem, że nie jesteś graczem zbyt multiplayerowym, ale no... Jedence Chyba obydwie gry były bardziej na to. Więc sprawdziłem w dwójce, nie miałem okazji, ponieważ nie grałem na, na, na mojej konzoli, po prostu pograłem w, w, w singla przez parę godzin. Aha. No, także multi także nie, nie, nie, nie, nie ruszyłem. Ale, ale wiem, że po ze był zamkiem niezły i podejrzewam, że troszkę tam go rozbudowali jeszcze, ale tutaj się skupiłem na, na single player. który dla mnie troszkę zawiódł, Właśnie ja się to bardziej skupiam na multiplayerze, bo no, jeżeli chodzi o single, to rzeczywiście był strasznie nudny, jakoś tak żmudny i tak chciał, chciało się, żeby w końcu się wszystko już rozwinęło i, i, i zakończyło jakoś, ale multiplayer mnie wciągnął i multiplayer był fajny, więc jakby to, to tymi, tymi e, gra na, nadrobiła do, do tej nawet dziewiątki, którą tam dają jej chyba najczęściej, sobie z no tak jak mówię, no więcej zbiera dziewiątek niż, niż tych złych recenzji, ale, ale, ale pojawiły się takie też głosy, że to, a podobnie do głosu moich, że to jest więcej tego samego, samego i nie podchodzi niektórym. No dobra, to może kolejny to, to troszkę, a troszkę mniej taki kontrolercyjny, czyli Alfa Protocol. Tutaj myślę, że się wszyscy zgodzą, że to nie jest to, co, na, to na co wszyscy czekali, szczególnie w kwestii graficznej, bo, bo, bo fabuła jest całkiem fajna. Nie ja się przyznał, że jakoś nie grałem. Szczególnie, żeby się skręcić, więc tak. Z ja zobaczyłem, przyznam, że w ogóle nie grałem. Kątem okaz zobaczyłem. Ale hmm. sugerując się na, na, na, na recenzjach, to jest no, po prostu krapik mały. No. Także taki, taki trochę... No to prawda, bo gra nie została w ogóle dopracowana, a robili ją też x lat. Tak jak zresztą tego... E, tak jak w tą tak Mafia 2. No to panowie, to Split Second, kto grał? To ja odpadam? Ja odpaliłem. I jak tam? Żał, żałuję po dzień dzisiejszy. <głosy> Właśnie gra była promowana jako taki konkurent dla Burnauta, a wyszło co. Tak, i kompletnie, <głosy> kompletnie, kompletnie rozumiem dlaczego, była po prostu reklamowana jako konkurent dla Burnouta, bo dla Kunsztu Panów z 1 Games to nie była jakakolwiek konkurencja. Ja byłem załamany. Tym. Ja, jak się w tej grze jeździ i co można w niej zrobić. To po prostu był jeden wielki pogrom, krab. Jak czekałem do trzeciej w nocy na ściągnięcie dema, które nie wyglądało też zresztą specjalnie pięknie, położyłem się tak wpiniony spać wtedy, pamiętam, że no naprawdę nic więcej nie chciałem od życia, tylko cofnąć czas i to, to miejsce z dysku, że mi jakoś oddali. Bo gra jako, jako taka po prostu była jednym wielkim rozczarowaniem. Tak tak było. No dobra, to, to, to w takim razie lecimy dalej. Nie ma co się dozwolić. Mam tutaj dla Was taką perełkę Star Wars The Force Unleashed 2. <śmiech> żart, <śmiech> perełka. Dobry żart i Nie, nie, nie, taką perłą taką <śmiech> per, nie, nie, nie, taką, nie, Demo strzelniało wielkie oczekiwania, ale od razu pokazywało wszystkie błędy, które pojawiły się w normalnej wersji gry. Znikające ciała, mniejsze, większe bugi i przepakowana postać, która już po pierwszym levelu staje się już no, na, maksyma, na maksymalny poziom. Można ją, ją tam wycisnąć, jak ktoś bardzo, bardzo chce. To znaczy ja, ja powiem tak, że sam... Jak, jako takie Force Unleashed naprawdę bardzo lubię i nie wiem dlaczego ty Filip wymazujesz, z kanoną gwiezdnego bo fakt, faktem jest to trochę naginanie tego wszystkiego, no ale jako takie mi się bardzo podobało jako gra i czekałem na dwójkę. Po zagraniu w demo, niestety byłem przerażony tym, że w demie zostałam. Znaczy podobało mi się to poczucie mocy, to właściwe poczucie mocy, które w końcu się dało, że jednak jesteśmy takim największym underfuckerem w całej galaktyce i nie stanowi dla nas większego problemu zdezintegrowanie kogoś przy pomocy Force repulsa. Natomiast później zobaczyłem właśnie, że w demie tak naprawdę mamy praktycznie wymaksowaną postać. I podejrzewam, że po prostu gra jako, jako taka byłaby jedynką, do pewnego stopnia, z poprawioną grafiką i ten, ten faktyczny power zyskiwalibyśmy gdzieś na koniec, czyli tak naprawdę no nie byłaby niczym innym od jedynki. I z tego no. względu właśnie nie kupiłem, poza tym jeszcze jak czytam recenzję, że gra na hardzie zajmuje 5 godzin, no to wybaczcie, ale to, to jest coś nie tak. Poza tym tylko tak powiem, że sama gra kończy się w taki sposób, że na pewno będzie kilkanaście albo kilkadziesiąt diencji. Tak, Bad. więc... Dlaczego? No bo... No, God, momentę, why? Why? Niestety, ale... No powiem tak, bardzo się rozczarowałem, bo no, ja, ja nie... Jakby tak, Force Unleashed bardzo mi się podoba jako gra, tak jak, tak jak Piotrek powiedział, ale nie wliczam do kanonu Gwiezdnych Wojen, bo postać Starkillera, czy, czy też Galena Ma, Ma, Mareka, tak? Marka. Marka, Galena Marka. Tak, Galen Marek. E, <laughs> Epickie imię. E, wydaje mi się po prostu no, przepakowana. No, koleś, który potrafi sobie jedną rączkę trzymać Wejdera, a drugą okładać go wszystkimi wokół e, latającymi przedmiotami, to jednak jest przegięcie. I, I poza tym nie spodobało mi się to, że Wejder od samego początku robił z niego przecież zwierzę i tak naprawdę była to maszyna do zabijania. A koniec końców wydaje mi się on jakimś dziwnym poetą, który zaczyna je, tak, tak no nie wiem, te demoralizatorskie te teksty w stylu rzucać, No. rzucać. Okay. Nie, chodzi mi o to po prostu, że, że on nie był takim zwierzakiem, na przykład jak Darth Maul, ale tutaj już bardziej wchodzę w, taki, w mojego wewnętrznego fanboya Star Warsu, więc nie chciałbym się dalej wypowiadać, no, bo może to. Pójdźmy dalej. Więc polecimy dalej, dokładnie. Final Fantasy XIII. Ktoś grał? Ktoś fanem? Bo, bo tutaj też... Nie, ale słyszałem, że siódemka jest najlepszą grą w serii. <grym> <grym> może dlatego ta trzynastka tak za... A za... A zawiodła, bo wszyscy się spodziewali, że to nie <grym> tak. A ta siódemka? Którą ja nie rozumiem, czemu jest najlepszą, ale okej. Okay. Nie wiem, ja nie lubię całej serii Final Fantasy, więc się od... odcinam. No ja też, że tutaj się sugerujemy tylko nad tym, jak jakie były recenzje, jakie były innych. A to może tylko zapytam, zanim przejdziesz do następnego tytułu, Łukasz, bo tak, Łukasz, siedzisz cicho. E, jakie dla ciebie jest jakieś takie rozczarowanie właśnie ostatnich dwóch lat? Mass no, Effect. Tak. Jestem tak. <śmiech> <śmiech> rozczarowany tym, że się skończyło tak kurde szybko, bo to się ja już koniec. Ale nie no, tak generalnie to ja tam za bardzo jak już... Ja mam taki dobry wykrywacz krapów i jeżeli tu, jeszcze gram będzie krapę, to znaczy, że będzie krapem. Czyli... Więc generalnie, no, czyli, czyli te wszystkie finalki i te inne badziewia, intercele. No ale w coś, w co zagrałeś na przykład, to, to by była jakaś gra, która tak nagle niespodziewanie przeszła obok twojego radaru, krapu. Mm, no w ostatnich dwóch latach nie było, ale nie wiem, czy mogę się cofnąć wcześniej. Taki, mogę? A taki krap ever, no, no powiedz. Taki no. krysię Tak, to powiem. Zelda, Phantom Hourglass na DS. Nie wiem, Uuu, nie to wiem, to wiem to kurde to co to oni zrobili z tą grą. Ale aż tak, aż, aż tak jest zła, że nazywasz ją krapem? Tak. czasów? Tak, bo to miało, powinno być coś super, bo to w końcu Zelda. Po twarz dostaliśmy co? Badziewek. Kilka utworów tam jest, no co, kurde, w każdym dancebooku jest ta sama muzyka, na każdej wyspie jest ta sama muzyka. Wyspy są strasznie puste, w ogóle nie ma klimatu z samego serii, w ogóle nie ma ładnego świata, który się zwiedza. No i tylko jest ładne, ładna grafika, fajne sterowanie. I to, to wszystko. Mamy beznadziejny Temple of Ocean King. I generalnie to jest Zelda, którą, no, grałam, grałam, później ją zostawiłem na pół roku, a później ją dopiero dokończyłem. Jak już raz pomyślałem, no, nie ma w sobie, to sobie dokończę w końcu tego fantom Hour Glass, no i go dokończyłem i co, jedynie co mi się podobało, to jak już mówiłem, grafika, sterowanie, no i walki z bossami były ciekawe, a reszta to jest taki bez klimatu, z kiepską muzyką. Po prostu to jest krab wśród Zelda, a Dobry. recenzje ma dobre i to mi się też nie podoba. No tak to bywa właśnie. Ale wiadomo, że The tą Zelda na pudełku od razu daje ocenę od 8 w górę, ale czasami trzeba zasłonić sobie ręką pudełku ważna rada. To w sumie jeden, jeden tytuł Just Cause 2, tutaj może Filip się wypowie. Jeszcze raz, jeszcze raz. Just Cause 2. Just Cause 2. 2? Nie. Ja powiem szczerze, że Just Cause 2 jest akurat grow, która jest co najmniej 5 razy lepsza od jedynki. Słucham? Jest, długie. jest długie. Tak. Ja, ja nie skończyłem po prostu. No Tak, to prawda. Długie. Jest naprawdę długa i tutaj, i tutaj trzeba przyznać, że po pierwsze jest bardzo zróżnicowana, jeżeli chodzi o wykonywanie misji e, i jest naprawdę długa. Więc jeżeli ktoś narzeka na strasznie krótkie gry w dzisiejszych czasach, to niech odpali sobie Just Cause 2, które ma największy świat w grach e, od czasów San Andreas e, i jest potwornie długą grą. A jak jeszcze do tego dorzucicie Questy, to macie normalnie więcej godzin grania niż w Dragon Age to robi na mojej liście z takich, takich właśnie gier, które okazały się bo ponoć jest nam pełno bagów, bugów, czy jak nam sobie ktoś życzy czyli błędów to fakt, ale jakoś nie wiem, wydaje mi się, że ten poziom frajdy i adrenaliny no bo oczywiście gra opiera się na tym, że jest e, totalnie nierealistyczna, no spadamy sobie kilkaset metrów w dół bez spadochronu a na koniec i tak łapiemy się haczykiem plaży po I, Tak, Haczek może się dosłownie wszystkiego złapać i, i możemy się przyciągnąć do wszystkiego, więc spada, spadając w dół, przyciągajmy się haczykiem jeszcze szybciej spadając w dół i dzięki temu lądujemy na dwóch nogach cali i zdrowi. Tak więc no, jeżeli, jeżeli tego typu frajda was, was jara i chcecie taką, taką hardkorową mieć akcję, po prostu skaczymy po samolotach, bo skacze się tutaj po samolotach, Będąc na ich dachach, no to oczywiście polecamy tą grę, ale jeżeli wam się to nie podoba i wydaje wam się to surrealistycznie, surrealistyczne i przy okazji bugi was rozwalają, to lepiej nie tykajcie z 2, bo rzeczywiście może być krapą. No, a żeby nie było, że jeszcze olewamy Wii, to tutaj yy, mamy jeszcze Metroid od wyszedł w tym roku, No More Heroes 2 i Kirby. Z Metroidem Oderem jest to tyle dziwna sytuacja, że to jest taki dla mnie eksperyment bardziej niż, niż, niż taki no wiadomo, że gra do przez inny Team i to no nie jest tym, czym, czym się niektórzy spodziewali. Nie Łukasz grałeś? No jeszcze nie. Ale nie wydaje mi się, żeby za Oderem zawiódł. Znaczy, no pojawiają się te nie głosy, wiem, bo... że tak samo jak tutaj w niektórych tytułach, które. Bo ludzie wody... oczekiwali kolejnego. Metroida Prime, a no, dostali bardziej starego Metroida niż Prime, więc być może to też jest y, właśnie tym, tym, tym spowodowane, że może ludzie spodziewali się czegoś innego, a dostali co, to coś innego, tak jak ja dostałem: Dutra Legend, ale to już nie, <grym> nie ma. No, są... no właśnie, bo to jest. <grym> To Filipie może, to już się skończyły mi tytuły, nie wiem, jeszcze jakieś macie swoje, coś, coś, jak nie, to przechodzimy do... Możemy powiedzieć o jednym przyszłym krapie. Jestem God bless us everyone. A o medalu nie mówimy? A, no, jak grałeś, to możesz mówić. No, jak grałeś. no oczywiście, że. Oczywiście, przeszedłem od razu grę na hardzie, żeby było fajnie i przyszedł <śmiech> miał w 5 godzin, więc było bardzo fajnie. <śmiech> to jest, to nam tak, a, a, tak fa a fabuę, tak, po, tak pokrótce fabułę no oczywiście jak fabuła jest tak kontrowersyjna ja, jak wiecie jak wiecie, fabuła jest tak kontrowersyjna że po prostu wszystkie możliwe e, te wszystkie możliwe państwa które mogą się oburzyć na, na temat e, bycia talibem w grze bo tak tier 1 przewiera się za talibów tak mają długie brody jak talibowie w ogóle Och, wszyscy, nie. tak no to jest strasznie. Ja pamiętam, że chyba Minister Spraw Zagranicznych Nowej Zelandii strasznie się rzucał na tę grę, z tego co pamiętam. A co on e... ma do talibów? Słucham? Co on ma do talibów? To, że w ogóle, że w ogóle wypowiada się słowo a, talib. A, i to jest zabawne, Wycieli z, z gry słowo talib. I zamiast nazywać y, naszych przeciwników talibami, to w pewnym momencie zaczęli tam dwóch kolesi za to rozmawiać i jeden z nich mówi w tym teamie, w tym tier one, mówi hej, do kogo my tak naprawdę strzelamy? Do Arabów? Czy do kogo? A on mówi nie, do tych pieprzonych Czeczenów. Tak <śledziany> <śledziany> <śledziany> Surprise, surprise! Nie mamy talibów, mamy pieprzonych Czeczenów, więc, więc okay. się bardzo cieszymy, bo do Czeczenów możemy strzelać i, i w końcu są oni poprawni politycznie, a talibowie nie. Naprawdę, nie, to jest bzdura jedna wielka, jeżeli o to chodzi, więc postaram się odejść od tego tematu. Ale e... przepraszam jeszcze, że, że wtrącę. Ty w ogóle wiecie, co znaczy słowo talib jako takie? Nie wiem. Słowo talib, no słowo talib jako takie oznacza studenta. <laughs> To może dlatego jest niepoprawne, politycznie. Tak, dokładnie, bo talib, talib to student, Talibun to studentka, także no strzelali do studentów i ministerstw. No ja strasznie dziwię, że minister Nowej Zelandii się wkurzył. No i proszę, widzicie, tylko na konstelacji możecie dowiedzieć się, dlaczego spraw zagranicznych Nowej Zelandii jest wściekły. Tak, i miał A... rację, będąc wściekłym. No właśnie, no. Jak można do studentów przecież. Ale do już można, przecież to nie ludzie. Tak? tak, Czeczeni to tam, brudasy i w ogóle. No właśnie. Em, no ale jeżeli, jeżeli, cho <ścoughs> jeżeli chodzi o Medal of Honor, to oczywiście szkoda, że tutaj nie ma Mateusza, który mógłby się ze mną zgodzić. Jeżeli włączycie sobie grę na Easy albo na Normalu, to wierzcie mi, przejdziecie ją w 4 godziny albo krócej. No tak tak, tak. Prędzikiem, Migusiem to możecie w 3,5 godziny ją nawet skończyć. No co, przeciwnicy, znaczy nasi, nasi ludzie z teamu będą zabijali przeciwników za nas? Powiem ci, te, o, to jest najzabawniejsze, włączyłem sobie harda, pomyślałem, że chyba bardzo fajnie wygląda ten hard, bo rozumiem, że mniej po prostu spakują we mnie kul i ja oczywiście zginę, jak to zwykle bywa. A, ale nie spodziewałem się, że moi y, ludzie z timu zabiją jednego kolesia na 20, którzy wyskoczyli, a dalej będą czekać, aż ja rozwalę resztę, bo tak było. Zabili jednego kolesia, wszyscy pakując w niego y, gromko cały magazynek, a później wszyscy chowali się i krzyczeli na mnie, że mamy ich rozwalać. Tych, tych Czeczenów, Talibów czy kogo tam. Więc musiałem oczywiście się pozbyć. Nie było to trudne, dlatego że i tak AI w tej grze jest tragiczna i jest beznadziejna. Um, więc no cóż, no, sama gra jest beznadziejnie prosta. Jest jeszcze ten tryb tier one, który się odblokowuje po, po przejściu gry na najcięższym poziomie trudności, ale on wygląda w ten sposób, że e, mamy na czas po prostu daną, daną, daną misję i e, za zabicie przeciwników w jakiś tam wymyślny sposób, na przykład hmm, wbijmy im nóż w plecy, to dostaniemy za to więcej czasu. Do, do... Aha, czyli podejrzewam, że na koniec jest tyle czasu, że faktycznie może nam wyrosnąć brodę jak Tier one. No właśnie, dokładnie, dokładnie tak. To, więc, więc jest naprawdę funky. Ale ta gra ma coś, czego no nie spodziewałem się jakby po tym tytule, bo oczywiście cały czas podchodziłem do niego, że, że to krab, bo w większości dostał takie dosyć słabe recenzje. E, ma klimat i ma klimat, którego nie ma ani Call of Duty, ani Bad Company ani żadna inna gra e, z FPS-ów oczywiście tych, takich, w tych klimatach e, współczesnych e, konfliktów e, ma taki niezwykły klimat rzeczywiście bycia w takiej elitarnej jednostce i taki, taki fajny żargon jest e, w tej produkcji, który nie jest w stylu ha lub kolesi zabiłeś tak? czyli no nie wiem, zabiłem dzisiaj setkę osób Tutaj jest stricte powiedziane na przykład, że oni mówią tam do centrali, że zabili 20 osób i w ogóle są przejęci tym, że zabili 20 osób. Więc, więc jakby pod tym, pod tym względem to mi się bardzo podobało. No i sama końcówka gry, która zapowiada, że na pewno będzie kolejny medal of honor w tych klimatach. To tak od razu mogę powiedzieć. Więc, ale nie ma tutaj żadnego wielkiego spoilera. To nie kończy się jakimś wybuchem czwartej czy piątej wojny światowej, tak jak to było w MW2, yy, tylko po prostu jest taki takie taki, taki miłe zakończenie. Dosyć. A powiedz jak multiplayer to się, się sprawdza? Znaczy multiplayer no, nie na Xboxie, tak jak wiecie, <śmiech> ale, ale miałem okazję akurat na, na pc sprawdzić. Jeżeli chodzi o multiplayer jest fajny, w sensie to nie jest nic nowego. Mamy trzy klasy do wyboru, w których tam odblokowujemy kolejne bronie i te różne gadżety, które są związane z uzbrojeniem ale to jest tak naprawdę takie przemieszanie Bad Company razem z Modern Warfare 2.5. I, I to jest takie, i przez to wychodzi to nijakie. Sama gra jest całkiem niezła, mapy są trochę za małe w multiplayerze, ale nie wiem, przyjemnie mi się grało. Nie było to coś, do czego na pewno chciałbym wracać i grać w to godzinami, miesiącami, tygodniami. E, ale na pewno tak od czasu do czasu można sobie włączyć, postrzelać i, i na pewno nie będzie się czuć frustracji czy, czy zażenowania, tak jak to było przy single playerze. No to sympatycznie i tak płynnie przejdźmy z tematu okrapa 2010 roku, do co ostatnio graliśmy. Tak. W tym chwili powiedział już tak, że tutaj taki nie go nie być, a jednak się to zgadza. Może ostatni temat na dzisiaj, bo już mi To no dobrze. Ja tego w takim razie ostatni temat na dzisiaj, który dla was zostawiliśmy, o oh, kurczę, dzisiaj się rozgadaliśmy, to um, stereotyp gracza. Czy rzeczywiście my, gracze, jesteśmy w większości chudzielcami albo grubasami siedzącymi przed konsolami, czy, czy w większości jesteśmy okularnikami, którzy mają e, wypryszczoną całą twarz i, i nigdy nie, nie wychodzimy na światło dzienne, chyba że musimy do szkoły iść albo po bułki do sklepu? I, i czy same pasztety grają i czy rzeczywiście tylko faceci grają, a dziewczyny w ogóle nie. szkoda, że Myślę, tutaj że nie ma... To nie ten ten możemy skończyć podcast. ten podcast. Nie może tutaj. <śmiech> <śmiech> Tomku, czy Żartik? Czuj... <śmiech> no dobrze. dobrze. Eee... <gry> to, to, to tak akurat zrobiło mi się smutno, bo się wczoraj widzieliśmy Tomku i tak <gry> myślałem, myślałem, że taki mega pojazd po mnie, ale dobrze. E, panowie, zgadzacie się z tym czy nie? Łukasz, jakie jest twoje zdanie? Ja na początku tak, że nie znam osobiście żadnej dziewczyny gracza. W ogóle nie znam osobiście wielu graczy takich powiedziałbym Gdzie, gdzie ty żyjesz? Nie, nie znam A, we Wrocławiu. W nie ma graczy. No, nie ma graczy. Te wszyscy tylko piją na Wyspie Słodowej. Boże, jakichś ciekawych rzeczy można się dowiedzieć. Tak, tak. Zapraszamy do Wrocławia. Jest tam dużo. No A Talibów. Tak. Tak, bardzo dużo. No ale dobra, wracamy do stereotypów. Jak ja się patrzę w stronę, to raczej nie pasuje do stereotypu. Okularów nie noszę. Jesteś Wżo w grupie, jesteś chudy. Nie jestem graczem na widocznie, ale nie, wydaje mi się, że to jak każdy, większość stereotypów jest nieprawdziwy i nie, nie wiem z czego one się wzięły. Najczęściej jest tak, że wymieszałem je osoby, które w ogóle nie, nie, nie znają graczy, w ogóle nie widzieli nigdy na oczy gry, więc sobie pomyśleli, ho, nie widziałem nigdy gracza, to jak on może wyglądać. Pewnie jest brzydki, gruby. Chciałem powiedzieć wysoki, ale to może chcę <laughs> No ale. Masy... A w poszulce pogotowie seksualne, nie? Jeszcze najlepiej. O, tak, o, tak, kamizelce! No, tak. tak, no i właśnie tak sobie myśli taka osoba, która nie zna graczy, że taki ktoś musi się ukrywać, i dlatego ona go nie zna i dlatego pewnie tak wygląda. Znaczy wydaje mi się inaczej. Te stereotypy gracze chyba wyrabiają tacy ludzie, którzy na przykład grają w sławetnego World of Warcraft. Oczywiście też nie będę generalizował, że te 11 milionów osób, które grają, to, to, to, to są tacy gracze. Legion nerdów. Ale chodzi mi o to, że no nie wiem, no każdy z nas miał sytuację w szkole, czy to nie wiem, gimnazjum, czy to liceum, czy to nawet czasami na studiach, chociaż to rzadziej, że rozmawia dwóch takich nerdów i którzy mówią, o mój Boże, zdobyłem tam, nie wiem, 56 level, czy tam odblokowałem wszystkie perki w MW2. No i od razu stojący, stojąca obok grupa osób, najczęściej dziewczyn, no zaczęła się śmiać z nich i, i, i że są dziwni i tak dalej. Ale to, że, nie wiem, dwa korytarze dalej stoi grupka całkiem normalnie wyglądających ludzi, którzy tak samo gadają z taką samą wielką pasją o grach, yy, to już tak umyka trochę. Ale wydaje mi się, że teraz i tak chyba rozchodzi się jakoś. Chyba, że wy też macie na, nadal walkę ze stereotypami. Tomek. Chyba, że spełniacie te stereotypy. Nie, no bo tutaj się jeśli, śnią jeśli nieco zaabsorbowają, że to właśnie opinia publiczna tak, tak, tak bardzo wpływa na, na... Na, na ten wizerunek gracza, bo y, pamiętajmy, że statystyki mówią, że taki prawdziwy gracz to jest około 30, także tutaj wątpię, żeby on był jakiś nie wiem, wychudzony, pyszczaty, karabaty nie miał pieniędzy, bo jakoś tak trzeba kupować, także tutaj y, te stereotypy są po prostu nakręcane przez, przez jakieś takie to właśnie media i tego typu źródła inne które nie wejdą po prostu w ten, w ten, w ten, w ten nasz świat, tylko napiszą, ja że oto tu kolejny nastolatek zabił, bo grał w GTA. No, dokładnie. Jest taki, taki właśnie <laughs> Piotrek, co ty na ten temat? Miałeś to znaczy, jakieś takie. Yeah. I to cię yeah. rozśmieszyło w tym. <laughs> To znaczy, nie no, mi chodzi o te, o te kretyńskie sprawy związane z zabójstwami, że właśnie na Ratek chwycił za broni pozabijał, bo tak robi w GTA, gdzie już jest bardzo wiele przypadków, w których po prostu sędzia nie uznaje takiego wytłumaczenia i uznaje, że to jest bzdura. Dzięki Bogu. Także co, coś się w tej materii zmienia. Natomiast ja muszę cię przyznać, że znam jedną dziewczynę graczkę i stoczyliśmy wiele batalii, jeżeli chodzi o fanbojowstwo, bo ona była za Xboxem, kiedy ja bardzo bardzo zażarcie broniłem PS trójki. Także jest, jest ładna, tyle powiem, także no. Nie powiem, że nie znam żadnej dziewczyny gracza, że to znam nie. Źle mówię, to nie jest jedna, jeszcze drugą znam. W każdym razie, jeżeli chodzi o sam stereotyp gracza, no to ja, ja, ja też się nie poczuwam do stereotypu gracza, wiem, mam realnych znajomych, tak? Takich, którym mogę podać rękę i nie są to sami gracze. ale wychodzę. No, w... dawaj, kurde. No dobra, całe moje życie to konsolo, więc nie, ale no po prostu. Jakoś tak bzdurne się dla mnie wydaje to takie zawężanie, że niby wszyscy wyglądamy tak samo, ubieramy się tak samo, wszyscy nosimy kraciaste, koszule pozapinane na wszystkie guziki i mówimy o tym, jak przez wystające zęby, jak to wczoraj robiąc tosty, ktoś tam nie wiem, zabił nam paladyna. Czekajcie, to zdejmę moją koszulę kraciasu i możemy rozmawić dalej. <śled> Czy jest zapięta? <głos> Już nie. Też się odsupuje, bo ja też siedzę w koszuli kraciarskiej. Także tak na przykład był nie Właśnie był bardzo na miejscu. <głos> no to o, ja widać, <głos> <głos> to jest o, na to, że o tym się pamiętałem. O matko. A że neryzysiadam i nagrywają podkaz w koszuli <głos> <głos> Przykro mi. Czemu <głos> <głos> moje serce, Piotrze, naprawdę. O, naprawdę. <laughs> idę, idę, idę płakać i grać w MW. <laughs> Idź od palca Modern World of Warcraft się lepiej poczujesz. Na pewno. Nie, ale tak wydaje mi się, że ten, że ten stereotyp jako taki jest krzywdzący i naprawdę jest, jest fajnie, że coś się zmienia w tym społeczeństwie, że jednak zaczyna, widać też, że wychodzą inni ludzie, którzy grali do tej pory gdzieś tam w ukryciu, w podziemiu, bo się bali i tam, nie wiem, opinii, opinii społeczeństwa, czy coś w tym stylu i naprawdę jest, jest bardzo fajnie, że jednak, znaczy no, teoretycznie przynajmniej jedną trzecią braci i graczy stanowią kobiety. Gdzie one są, gdzie się chowają, nie mam żadnego pojęcia, ja znam dwie, no i, i tyle. Może to wszystkie są już. No kobieta moja. No to taka. tak coś, coś ja proszę. Prób... dla no to... Filipa też jest ta kobieta, także. Tak. Kobieta jest, no. Znaczy... To znaczy no, ale to, to, to nie jest tak, że to są. Bo podejrzewam, że wy nie mówicie o takich kompletnie hardcore'owych przypadkach, tylko raczej wam chodzi o coś takiego, że Gitar Hero. to takich to ja no, znam. O, może albo na jeszcze ta... więcej. Moja gra u się. Ona dla Błynauta kupiła PS3, potem tylko jej się ten Thinkstar na napatoczył i tak już zostało. Tutaj. Moja matka też grała w Burnauta, czy to znaczy, że jest graczką? No, ale, no na Burnauta, ale kupiła konsolę do Burnauta? Nie, no, ale kazała mi zostawić PS-trójkę w domu po tym, jak muwa kupiłem. A no, no, no, to myślę, że tutaj już jest taki zalążek. Nie, ja nie zostawię PS-trójki w domu, przykroli. Nie kochasz Twojej mamy, wiesz co? Kocham moją PS-trójkę! Ale, no nie wiem, no... Nie, no tak... dobrze, naprawię i sześćdziesiątkę i zostawię w domu. To, o, to, to, nie, to, to właśnie mi przyszło do głowy, że ten temat jest trochę bez sensu, bo to by się ktoś musiał pojawić od z, z zewnątrz, który ktoś, to, a kto nie, kto nas obserwuje, to wtedy mógł się bardziej wypowiedzieć, wiadomo, że my nie będziemy sobie jeździć. Filip, znaczy no, masz tam oczywiście... rodziców pod ręką? <laughs> Albo rodziców twojej dziewczyny, bo słyszałem, że oni są na nie. Nie, no jeżeli chodzi właśnie... Jeżeli chodzi o mnie, to tu jest bardzo zabawna sytuacja, bo... E, Wszyscy, całe jakby moje otoczenie, czyli i moja rodzina, i, no i większość moich znajomych jest przeciwko konsolom, przeciwko graniu i w ogóle uważają, że to jest złe. W jego czasu uważali też, że ja mogę być takim nerdem właśnie, stereotypowym, że tylko siedzę w domu i nic nie robię, ale później szybciutko im to przeszło w momencie, w którym zaczęli po prostu ze mną grać na konsoli. I, I chodzi tutaj głównie o to po prostu, że tak jak powiedział Tomek, to media kreują to, oczywiście nie zawsze tylko media, że będziemy mówić teraz, że media są złe i że Radio Maria krzyczy, że, że konsole są złe, um, ale chodzi o to, że jest wytworzone coś takiego w współczesnym społeczeństwie polskim, bo na zachodzie że nie ma aż tak. A, aż, aż, aż takiej nagonki na graczy, powiedzmy. I, i Wydaje mi się, że ludzie po prostu nie są doinformowani, nie znają się na konsolach, nie wiedzą za bardzo, bo w Polsce dopiero tak naprawdę rozkręciło się to jakoś powoli przy tej generacji się. konsol. Słucham? Rozkręca się raczej. No właśnie, rozkręca się, no dobrze. Bo tak powiedziałem, sprawdzając was, jak jak, jak zareagujecie, więc nie chciałem też za bardzo szaleć z tym, że się rozkręca... że... że Mm, że też jesteśmy super raczkujący tak? bo jakoś zaczęliśmy ale wydaje mi się, że to jest kwestia pięciu, dziesięciu lat i będziemy tak jak Zachód patrzeć na te gry i na tych graczy w normalny sposób eee, może ktoś tam przestać klikać <śla> chyba Tomek nie, ja nie teraz jak już zapadła to nie on dobra, bo, bo tak ktoś strasznie klikał eee, i, no i cóż ja oczywiście mam taką walkę z tym moim otoczeniem ale większość już mojego otoczenia się przyzwyczaiła do tego czy, czy raczej zauważyła to e, że wcale z grami tak nie jest jak to się mówi powszechnie, że to same nerdy grają i, i że w ogóle te gry są odbóżdżające, bo dobrze wiemy, że nie są e, i, i że niczego się nie zdobywa Poza tym po dziś dzień e, ludzie nie wierzą mi, że większość mojego angielskiego poznałem, grając właśnie w grę, a tak się stało. No ale to, to ja podtrzymuję, to było mnie jest dokładnie tak samo. No, więc, więc tutaj, no nie wiem, zarówno mój akcent angielski, jak i e, większość z tego, co, co mi się udało. E, co mi się udało tam osiągnąć w angielskim to właśnie dzięki grom. Nie przeczę, że jeżeli bym pewnie grał w niemieckie wersję gier, to pewnie tak, tak samo po niemiecku bym mógł się. Ładnie. Nie, no, ale mówię całkiem serio, no jeżeli byśmy oczywiście grali tak samo często w gry po niemiecku, francusku, czy hiszpańsku, jak po angielsku, to na pewno byśmy się wykuli tych języków, bo wiadomo, że... korzysta z jakiegoś systemu operacyjnego i potem się już nie umie z innego korzystać, ja miałem problemy, na przez 3 tygodnie się męczyłem przy Macosie, teraz już do Windowsa nie umiem po prostu wrócić, No właśnie, no i to jest, to jest... Poza tym jak coś lubisz, to zawsze dwa razy szybciej wszystko przyswajasz, więc no. I tak jest i z tak angielskim też, więc naprawdę, jeżeli chodzi o oczywiście pozytywne aspekty konsol, to można tutaj wymienić i wymieniać. Jeżeli chodzi o stereotyp gracza, to zauważyłem nawet na studiach, że jak ludzie podchodzili do siebie, jak spróbowałem na przykład znaleźć z jakimiś nowymi osobami kontakt i spodłapać jakieś takie zainteresowania, to nie wiem, to ktoś tam rzucił nieśmiało, że ostatnio sobie pogrywał w Call of Beauty no to od razu zaczęła się rozmowa i od razu nagle z dwóch osób, które gadały o Call of Duty, zrobiło się 20 osób i 20 maniaków konsol nagle się pojawiło. I byłem w wielkim pozytywnym szoku, że, że, że nagle oni wyszli z cienia i wcale o oni, to nie były kłodzielcy, wcale to nie były grubasy i wcale to nie były dziwaki. Więc, no cóż, to, to taki okrutny stereotyp i wydaje mi się, że, że jak, jak to jest mito, trochę to ból, to balamy. Słucham? Jak pogromcy mitów, ten mit obalamy i po prostu... Tak, mamy tak wielką siłę przebicia w opinii publicznej, że już teraz nikt nie powie, że gracze to same nerdy. Wszyscy słuchają konsolowca naszych podcastów. jesteśmy już tacy tak, Jolanta Pinkowska, Jolanta Pinkowska, czytając newsy, teraz już nie powie, że, że to jest złe i bej w ogóle i pójdzie pograsz na Kinekcie. Oczywiście, że nie. nie to to jest już... My jesteśmy już. nie wiem, czy wiesz. Przecież nie, społeczeństwo to my. Nie, nie jestem świadomy. To wyjść na ulicę w końcu, a nie tylko siedzisz i grasz. Dobra. No. Dobra, weź to swoją koszulę zapnij. Pojechał nert, nertowi, tak? Dobra, już nic nie powiem. Koszuli już nie ma. Została spalona. O, i właśnie jeden z aspektów pozytywnych. Kurczę, to taki temat na kolejny podcast może. C co nam dają gry? O, to tak jeszcze... Tak, bo, no bo tu widzę to Tomcio pod rzutami różne tutaj te, i różne takie inne rzeczy. I wychodzi, kto klepał na klawiaturze i ja się nie przyznaje. O. Ja, nie, yy, nie wierzę ci. Tak interfejs ma po prostu tam Mac ma interfejs myślowy. Tak. Granie w Aha. gry pomaga w podejmowaniu szybkich decyzji. No. Naukowcy potwierdzają, więc, więc tutaj nie ma co, się, co, się, co, co walczyć z tym nie ma co się tak. nie zgadzać, jak naukowcy... Skoro, skoro naukowcy tak mówią, to znaczy, że to musi być prawda i Ła. tego się trzymamy. Chociaż jak wiemy, naukowcy też, że przychodzili, czy, czy wielcy specjaliści do TVN 24, nie, sorry, do Dzień Dobry TVN i mówili o tym, że, że gry są złe i w ogóle, że wszyscy zginą, jak, jak, jak gracze wyjdą z domów, no to, to tak. Pamiętam, było, było coś przecież takiego, nie? Z TVN. Dzień Dobry TVN serwisu o grach w Polsce, tam był gość taki. Tak. I wielka rozmowa o, o tym, o tym, jaki to negatywny wpływ mają gry na, na młodego człowieka, na jego psychikę. No i potem właśnie no. powstaje taki a i taki, taki Miki, to on się dalej szerzy. No. Tak. Bo wiadomo, że jak w GTA zabijam ludzi, to tak samo będę to robił w rzeczywistości. No a nie? Co ty? No jakby tak było, to chyba wszyscy bylibyśmy teraz maniekranymi mordercami. Nie, byśmy nie. byli martwi. To przy okazji. Tym optymistycznym akcentem. Tym no, optymistycznym akcentem. Nie, ale tak swoją drogą to Piotrek trzyma w szafie trupę, więc nie, wiem. nie Ja? Skąd? No? Skąd, skąd w ogóle takie podejrzenia? proszę bardzo. I teraz takie podejrzenia, tak? No. Nie, no ja, ja nic nie wiem na ten temat. Jeżeli go tam umieściłeś, to znaczy, że tam jest, bo ja szafę nie otwieram, tak? Mam za dużo, żeby wszystkie drzwi otwierać. No to, to sprawdźcie na No właśnie. <laughs> surprise, surprise. <laughs> Cholera jasna, wiesz co? Hmm. Nie, w tej, w tej są książki. To takie ja wiem, gdzie w mieszkasz. Lat, prostu, w ja do stołu. Nie, to już jest po prostu. Nie, no nie wiem, wiesz, tej chwili ma różne dziwne <laughs> dojścia. Nie, tu są jakieś koce i puste szafki. Boże, jaka psychoza, jak można łatwo manipulować ludźmi. Co to, co? Puppet master, <grywa> <grywa> jednak te gdy coś <grywa> no, no, dobrze, Masz za dużą charyzmę. <grywa> w głosie <grywa> następnym razem po postaram się coś, coś, coś bardziej demonicznego wymyślać. Tak, these are the, the, the droids you are looking for. <grywa> e, no dobrze, w takim razie kończymy na dziś. Mam na mamy nadzieję, że oczywiście Wam się podobało. Piszcie kom... komcie. Co, co, co, co to, jeszcze raz? Piszcie komcie, no więcej komciu, więcej kom. mocy. Tak, wie, więcej, więcej komcie, więcej wsparcia i więcej radości. Mówcie też, co wy sądzicie na temat stereotypów graczy. Być może sami jesteście tymi stereotypowymi graczami, więc. To na pewno się wszyscy przyznają. Tak, dajcie nam znać, myślicie swoje fotki i w ogóle dodajcie nas na Facebooku. No i tak, i do usłyszenia na kolejnym podcaście i na shortcaście i na review kastek i tak dalej, i tak, tak dalej. To jeszcze zapomniałeś i na, robi się ciągle wideokast. także jeszcze trochę cierpliwości. Tak, właśnie. Jeszcze, jeszcze troszeczkę i zobaczycie już niedługo mnie i Tomka, będzie wychodził z kadru i w ogóle będzie To wypaść. będzie przeżycie dopiero, boże, Bożeń tylko sobie tego nie wyobrażasz. Większe przeżycie dla mnie niż, niż, niż dla was, bo jest naprawdę. Takatkowaną koszulę. <laughs> nie wiem, to może na czas nie będziemy mieć. No dobra, tak czy siak. <laughs> <Nie>. <laughs> <laughs> Rozumiem, że nie masz niczego w domu przykładkowanych koszu. Ja, <laughs> Dobrze, to w pogotowiu seksualnym przyjedziesz. <laughs> no dobra, y tak czy siak kończymy, bo za zaczyna schodzić na dziwne złe tematy do usłyszenia cześć, czoła papa pa.